Dzisiejszy odcinek podcastu rustykalnego sponsoruje Klocko24EU. <głos> Jak mówią nam mieszkańcy pechowej Kamienicy, budynku, budynek uderzył tuż na ranę. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? To się stonęło. To się stonęło. Witamy serdecznie w piątym odcinku podcastu Rustykalnego. Z Krakowa mówią do was Stanisław Benedyk. Michał Dziewoński. A z wyjątkowo ciepłej Syberii Marcin Koził. Na łamach naszego podcastu będziemy omawiać i analizować newsy z lokalnej prasy oraz lokalnych serwisów informacyjnych. Klocko24EU. Lokalnie, profesjonalnie. Artykuł Bandzior z dużą kosą. 20-letni Furiat z ostrą bronią wymachiwał maczetą w centrum Kłocka. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. 20-letni Furiat z ostrą bronią, kropka. Wymachiwał maczetą w centrum Kłocka. Już klocka czy tak? Z, z klocka. Ej, ale to zabrzmiało jak marna podróba Krakowa, mówię szczerze. To u nas są maczety. Z czym to Ale w ogóle ostrą bronią, czy nie mówi się broń ostra na broń palną, tak. na ostrą amunicję? No dokładnie no, no, się ty, ty, ty. Ty, ty. Ty, ty. Ty, On po prostu tak machał tym nożem, że mi się już strzela. To była kanonada cięć. Kanonada, kanonada? cięć, tak. Kłocka prokuratora prowadzi śledztwo sprawia sprawie ataku noża. Ej, ma to jest nożem? Właśnie. No, się ma, muszę zaczekać, zapytam się Doża. A lotami się do? Może dostaniem za tydzień. To miastami. jest nóż 20 poziomu mistrzowski. Dopiero trzeciej belki na pasie Doża. <laughs> Doszło do niego 6 marca w rejonie ulicy Wolności w Kłocku, faktycznie Wolność, to właśnie tam 20-letni furiad rzucił się na swojego rówieśnika, w ręce trzymał nóż kuchenny Ej, o, dobra, łe, łe, łe. O, ostra broń, maczeta, nóż czy nóż kuchenny, no się kurde zdecyduje. on nie? miał ze sobą całą arterię skoro z tym strzelał ty, właśnie, on tym strzelał no tak. No właśnie, musiał też tym strzelać jak na tyle noży, bo no to było tak, strzał machetą, strzał noży, szczał noży no, no, kuchy, kuchy, no, ja bym, tak. Ja bym się dziwił, że ostra broń jak to na noże strzelało. <laughs> Ofiara doznała uszczerbku na zdrowiu poniżej siedmiu dni. Mówi... Jaki to jest uszczerbek na zdrowiu? No to, to, to, to, to tak, obliczają, on idzie się na obdukcji. On... Pan lekarz ci mówi, na ile dni. Potem taki pozew jest poniżej 7 dni, powyżej 7 dni, tam chyba miesiąc, nie znam się. W każdym razie. Kto, Kto była, w, ten na stronie internetowej y, z takiej no, nomenklatury? Tak. Ej, ale nie, na w przestrzeni samego artykułu to brzmi totalnie niedorzecznie. Okej, okay, istnieje coś takiego? W porządku. Przyjmuję to do wiadomości. Wiecie co, ja sobie sprawdzę, czy maczeta jest nożem, bo no, e, oni się nie trzymają ten. Czy maczeta jest nożem? Okej, okay, a dalej idzie. Obecnie prowadzimy czynności procesowe dotyczące okoliczności zdarzenia oraz osoby podejrzane, dodaje, data. wiadomo, że furiat z nożem groził pokrzywdzonemu pozbawienia życia, uciekł, o, teraz. z pokrzywdzonemu przyszli jego znajomi. W SUKURS! Suku. Co? O Jezu! Myślałem, że od pierwszej Rzeczpospolitej się tego No właśnie, koleżka chyba Niesienkiewicza od półki spółki, tak mi się wydaje. Ja nie mogę. W SUKURS! Suku przepraszam, przepraszam. Wow, wow. Agniam dopomóż tak, wow. do Tak. Tak, no to poważę, I w bo, <laughs> tak. Jak, jak rapował, Waczkak je życie ostre jak maczeta. A w ogóle ten, swoją drogą. E, Wpisałem, czy maczeta jest nocna w Google i pierwsza strona, czy maczety są legalne, i strona się nazywa ostrzej.pl. pL Jezu. O, dobra, dobra, dobra, dobra. Trzeba się będzie zapoznać z materiałem źródłowym, by ale to później. Ostrzej pl, o czym to jest w ogóle strona? No tak. Blok o nożach i maczetach. <grybujesz> Innych ostrych narzędziach prawdziwego mężczyzny. Ogólnie no, no, no. Suma Smorum goście dostał za to 3 miesięczny areszt tymczasowy, gdzie wcześniej jeszcze go widziano, jak na dworcu PKS szedł i wymachiwał maczetą. Wyglądał bardzo głośnie, dwóch groźnie mu. Głośnie. Ten nam głośnie. No głośny i groźny nasz stały czytelnik. Nie są No Furiat, Furiat, Furiat zdaniem daleka. Stwierdzenie określenie gościa Furiat za bronią bardzo mi się podoba. W ogóle cała forma artykułu jest wspaniała. Nomenklatura użyta jest też 10 na 10 no... Klocko24EU się postarało. Jest bardzo lokalnie, no ja... jest bardzo profesjonalnie. Klocko24EU. Złodzieje odeszli z lasów. Dziś nie są to już spektakularne kradzieże, Zapewne Jan Leonard nadleśniczy nadleśnictwa Jugów. Złodziej drzewa w naszych lasach praktycznie już się nie spotyka. Jeszcze kilka lat temu o kradzieżach drzewa z lasów miło się częściej. Podobnie jak o szybach i nielegalnym wydobyciu węgla. Bieda, bieda szyby, Piękne. Bieda szyby to nielegalne wydobycie węgla, w ogóle to kłodzko, to jest jakiś raj survivalistów. Kopiesz sobie węgiel, kradniesz drzewo z lasu, robisz bieda szyby. Zajebiste. to jest lepsze niż Minecraft. to jest super określenie. Dziś leśnych ludzi praktycznie już nie ma. Straż leśna pilnuje, aby do takich sytuacji nie dochodziło. że się zdarzają, ale nie są one już tak spektakularne. Jan Leonard, nadleśniczy nadleśnictwa Jugów. Rzeczywiście ten problem zaczął znikać, a skala kradzieży dziś jest niewielka. W ciągu roku znika raptem kilka sztuk drzewa. Mówi nam Przemysław z Waduch, nadleśniczy z nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej, <grystanie> która zarządza, a sami w piłczu Radkowa, przepraszam, ale jest bardzo dużo ciężkich nas własnych. Dlaczego już nie kradną? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest w niej kradzieży? Być może, może społeczeństwo po prostu się bogaci. No, no tak, no po prostu. No powad, Polska wstaje z kola. A może ludzie przestali palić drzewem? Nie mam pojęcia. Niektórzy żyli z tych kradzieży. Starsi może już nie mają sił, a młodzi tego nie kontynuują. Społeczeństwo... To była jakaś taka tradycja lokalna, <grym> to, w ogóle, szczerze. Nie, szczerze. Oni podsumowali to pokolenie z tak, Oni e, <grym> Społeczeństwo jest chyba bardziej wyedukowane i stać nas, aby zakupić to drzewo, mówi nadleśniczy zwaduch. A... Ale Zwaduch to jest pseudonim miejscowości czy nazwisko? Bo... Nazwisko. Bo <głosy> Waducha. Z wadu. Ojej. Dobra, miejscowość Waduchy. Na Jugów. Także pozdrawiamy wszystkich palących drzewem. Życie.pl Tak, Życie.pl Życie.pl, życie podkarpackie Kto posprząta na Jagiellońskiej Powiedzenie, gdzie kucharek 6 Tam nie ma co jeść, pasuje jak ulał Do sytuacji na ulicy Jagiellońskiej 3 w Przeworsku nawet Bartłomiej Pacek Zrobił zdjęcie Pacek, Pacek, czytajcie, A Pacek. Czy, czy, czy, czytajcie dalej jak jest sam wstępiek napisany Trzeba tylko szóstkę zmienić na trzy zainteresowane strony, kucharki na sprzątaczki, a puentujące całość jedzenia na uliczny porządek. To jest sum, Kurwa poezja. Ja Też prawdziwa poezja, Aż mnie wcięło. To to. Oh, no, ja no. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz Proszę poezja. cię, jeszcze raz. Trzeba tylko szóstkę zmienić na trzy zainteresowane strony, kucharki na sprzątaczki, a puentujące całość jedynie na uliczny porządek kropka. uliczny porządek. Trzeba, tak, trzeba się tylko tu wejść i zmienić kurde wszystko na coś innego, ale to jest tylko to, nie? Wow, <śmiech> wow. Przytoczył. <śmiech> ale tam są generalnie bardzo fajne nazwy kapitów Polecam, polecam, polecam dalej. bo Dobra, ten, ten... no to lecimy, bo to wygląda prawie dobrze. Pomijając już fotografię Bartumia Packa. Poz... Tu jest podpis pod nią. Szczególnie tak, czego... dużo jest butelek po alkoholu, a kluczowym zdaje się pytanie o to, kto je znosi. Kura, proste, że kura jest znosi. Złote jajka. Tylko w tym przypadku zamieniamy kurę na meneli, a złote jajka na te butelki po alkoholu. No bo kamca jest przynajmniej. A jesteś pewien, jesteś pewien koźlek, że ty nie piszesz do prawda? Do <grym> masz mnie. Masz mnie, Dobro. masz mnie. E, dobra, lecimy dalej. O tym, że przy bloku znajdującym się w centrum miasta dzieje się coś niepokojącego poinformował nas, nas wierny czytelnik. Wierny, był... czytelnik. <grym> wierny czytelnik. Wartłowi Patryk. W artykule czytelnik był dużej, więc tutaj nie mamy szacunku dla niego. E, problemem miały być śmieci walające się na zieleńca. Okalających budynek oraz pamiętające najpewniej głębokie PRL, łapki znajdujące się obok tych całkiem nowych postanowionych pod blokiem przed miastą. Super, co ma to do rzeczy? No pamiętają głębokie PRL? Muszą sobie wspominać troszeczkę. Najwyraźniej. Kiedyś to Rza... było, kiedyś to był Teraz co nie ma ławek. <laughs> <laughs> e, to co wspomniałeś, nazwa kapituł. Flaszka tu, flaszka tam. <laughs> flaszka, wokół, tu, flaszka tam. Tak dość swobodnie teren zielony wokół bloku, zwłaszcza ten od ulicy Cichej, rzeczywiście przedstawia marny widok. Wszędzie waleją się śmieci, foliowe opakowania, jakieś pudełka. Uderza jednak liczba butelek po wysokoprocentowym alkoholu. Nie ma w zasadzie krzaczka, pod którym nie leżałby... Nawias, trzy kropki, nawias. To jest rozwinięcie w, dalej w artykule. Ale niestety trzeba mieć wykupiony artykuł premium. Za 6 złotych miesięcznie. stacja do naszych słuchaczy, jeżeli chcecie quality content w wykonaniu podcastu rystykalnego, płaćcie nam, byśmy my mogli płacić tym stronom, byśmy mogli czytać całe artykuł. Na, na razie musimy uzbierać na patronite 599 na odblokowanie artykułów z życia.pl. Dokładnie tak, zapraszamy zzycia.pl zzycia.pl APL. no nic, mo może kiedyś wrócimy do tego tematu na pewno nie mamy prawa usunąć tych ławek zwłaszcza wobec faktu, że mieszkańcy są podzieleni co do ich obecności na terenie wspólnoty wyjaśnia burmistrz W. Superson Superson go się nazywa Superson nie Super Sun. Super son. <laughs> Burmistrz, super syn. Ja nie mogę. To musi być super burmistrz. Ja sobie go muszę googlować. W. Super Sun. W. Super No to, to, to, Superson, to jest ten. Geneza na nazwisk. No <laughs> jak szuka. Jest, jest. Istnieje coś takiego w genezie na nazwiska nazwisk. Jest nazwisko polskie. To jest nazwisko polskie. O, oh, wow. Jest 20, 51 supersonów w Przeworsku. Dobra. Czy na, na, możemy iść dalej. Do, do, do newsa. To jest dobre zwiększenie artykułu. Pod Podhale24.pl Saperzy zabrali z Ludźmierza pocisk artyleryjski. News sam w sobie nie jest jakoś super zabawny. Poza tym, że... Yy, znaleziono ów pocisk w mojej rodzinnej miejscowości, dlatego przeczytam cały. Rano do Ludźmierza przyjechali saperzy do Ludźmierza w Małopolsce w powiecie nowotarskim, jakby ktoś nie wiedział. Nie wybuchł, znalazł w piątek mieszkania Ludźmierza podczas prac porządkowych w lesie. O znalezisku powiadomił dużonego jednostki policji, który na miejsce skierował funkcjonariuszy z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego działającej przy komendzie powiatowej policji w Nowym Targu. Okazało się, że jest to pocisk artyleryjski kalibru 88 mm, Miejsce znaleziska zostało zabezpieczone przez policjantów do czasu przyjazdu saperów, którzy bezpiecznie zneutralizują niewybuch na poligonie. I teraz yy, taka ciekawostka, bo to jest pod 24, tak? Ale nasz ulubiony tygodnik podhalański. U. 24 U. ma tego samego newsa I brzmi troszeczkę inaczej, nie? Tygodnik podhalański.pl. Bombowe znalezisko w Ludźmierzu. Mieszkanie z miejscowości podczas spaceru po lesie znalazł pocisk artyleryjski z okresu wojny. Ten pocisk leżał pod ziemią. wyrosło na nim drzewo, relacjonuje Łukasz Sojka, który dokonał odkrycia. Po ostatnich wichurach drzewo się wywróciło, wiatr wyrwał je z korzeniami i odsłonił pocisk, dodaje. Znaleziony przedmiot jest najpewniej pociskiem artyleryjskim sporego kalibru. Pan Łukasz zawiadomił o swoim odkryciu policję. Faktycznie policjanci byli na miejscu i potwierdzili wstępnie, że przedmiot może zawierać materiał wybuchowy. Zawiadowiliśmy saperów do czasu ich przybycia. Pocisk będzie pilnowany przez naszych funkcjonariuszy, zaznacza Dorota Garbacz, rzecznik prasowy nowotarskiej policji. Ten sam no, w, każdym, w każdym razie chciałbym tylko powiedzieć, że jakby ktoś nie wiedział, jak osoba, co wie, coś o broni mówi, że kaliber jest spory, to teraz już może wiedzieć dzięki mi. To jest 88 milimetrów. pod że to no jest 88 Najśmieszniejsze jest przede wszystkim to, że Łukasz Fajka to jest, tak się nazywa mój sąsiad. To jest <laughs> kitu, nie wierzę. <laughs> Ja pierdzielę Mieliło Cię na podcaście bym Pewnie nie słucha, ale Pozdrawiam serdecznie Soję Pozdrawiam. Jeżeli ja, to jest on Bo sojków jak burówków <gulia> W mojej miejscowości Tygodnik podhalański 4 promile wódki w cykliście e, Czy cyklista jest w Jakąś formą ale bo takie ten cyklista to mi się tak kojarzy, że w z takim cyklu może troszeczkę właśnie tą oh, wow. Okej. Okay. o, dalej jestem dobre oszukał medycynę, miał w organizmie prawie 4 promile alkoholu, prowadził jedno ślad gratulujemy specjalnej rangi w klubie 3 Ale na czkardę pocztą ale nie, nie, on oszukał medycynę. On nie mógł przeżyć tego. 47 letni mieszkając gminy Nowy Targ został przełapany przez patrol drogówki w sobotę wieczorem w Waxmundzie. Cyklista poruszał się przysłowiowym wężykiem w cudzysłowie, i zwrócił na siebie uwagę mundurowych. No nie dziwota. Podczas badania alkomatem okazało się, że rowerzysta ma w organizmie 3,7 promila alkoholu. 47-latkowi za popełnienie wykluczenia grozi grzywna nawet do 5000 złotych albo kara aresztu. No ale w każdym razie kolega oszukał medycynę, więc ale nie, by tam nie bym musiał zapłacić prawe. i za ile mu nie wezmę tego prawka. Oszukał medycynę. No, oszukał medycyny. Mamy człowieka legendy w tym momencie. Człowiek, <grym> jak życie jest się... ogromne na Steamie, to na pewno jest osiągnięcie osz oszukać medycynę Totalnie. To tak, jest 37 tak. promila. Granica <grym> 3, 7 promila. Nie zachęcamy naszych słuchaczy, ale, ale jakby ktoś nie wiedział, to 3,7 promila też. Żeby oszukać medycyny. 3 się 7 się promila. Wtedy oszukujesz nie tylko medycynę, ale i też śmierć. Śmierć to jest na drugi dzień po oszukaniu. <śmiech> <lecy. śmiech> Dlaczego nie poprawi tank? Z siadłem mleko. Z siadłem mleko! Na 3,7 promila to już się zabierdziło <śmiech> no, Ale dobra, okej. Okay. Masz, masz 7 promila, no to co pijesz? No z siadłem mleko, nie? No musisz co? Musisz to jest na To jest jedyna szansa, żeby móc je wypić. <śmiech> Jak <głos> w sensie, żeby ci generalnie Z bebechów siadło Trochę alkoholu, no to siadło brako, nie? Proste Rybnik.com.pl Zdzielił ochroniarza kiełbasą żywiecką krewkiemu. <głos> Ale zdzielił, on go zdzielił, <głos> zdzielił. <głos> Tak? Zdzielił Krewkiemu 35-latkowi grozi wiele lat za kratami. Za zdzielenie kiełbasą żywiecką. Tak, wiele lat za kratami. Lat. Duży kaliber, e... wiele lat. Ale czytam dalej. E, takie historie tylko w Rybniku. O tak. o Dziękuję mieszkańcom Rybnika, żeby ją się posłuchać tej edycji. Ja e, prokuratura Kompel. Rybnik Kompel prokuratura rejonowa w Rybniku przygotowała akt oskarżenia wobec pewnego krewkiego mężczyzny, który zdzielił ochroniarza kiełbasę żywiecką. Użył też gazu i tym samym dokonał już kradzieży rozbójniczej, za to grozi mu do 10 lat więzienia. Ej, ale w ogóle na główku jest kiełbasa żywiecka, a potem dopiero jest gaz. To jest taki odgłos niekwajty. Zwykle by było, jakby news był słaby, to by że gaz, nie? Wszyscy by że się nie stało. Ale teraz była kiełbasa i to jest to. Rybnik tak, kompel, dziękujemy. Kompel. E, no, idąc, e, dalej, potem, e, dalej jest powtórzenie o kiełbasie i gazie, i potem czytamy. Zacznijmy jednak od początku. Do zdarzenia doszło 23 maja 2018 roku, czyli sprawa się ciągnie w jednym ze sklepów przy ulicy Lompy w, w Boguszowicach. Do środka przed mężczyzna, wziął koszyk, do którego włożył butelkę wódki i kiełbasę żwiecką i bułkę. <laughs> I że zestaw był taki do podstawowego przemycia, nie? Tak. <laughs> wodę z kreseczką nad o, no, ale tak też można. Traf chciał, że delikwenta obserwował ochroniarz. Zauważył, że oskarżony wyszedł z... <śmiech> od razu oskarżony. Nie, tak, nie, wiem, że to jest z perspektywy Zauważył oskarżony wyszedł ze sklepu nie płacąc za towary, podbiegł do mężczyzny i poprosił, by wrócił z nimi do sklepu. Ten w odpowiedzi najpierw mu zagroził, potem uderzył kiełbasą. W 35 latach wyjął też z kieszeni jakiś gaz i psiknął ochroniarzowi w twarz. Wylicza Malwina Pawela Szędzielosz, zastępca prokuratora rejonowego w Rybniku. Zarówno napastnik, jak i pracownik sklepu zaczęli się szarpać, upadli razem na ziemię. Mężczyźnie udało się uciec, ale nie na długo. Został zatrzymany, a skradziony towar o wartości 33 zł. <grym grym grym> trafi ponownie na sklepowe bułki. <grym puchy> nie, czekaj, za wyjątkiem bułki! Niech dzięki dziel już nie! W wyniku szamotaniny zostały, zostały z niej kilku. Wow. No, przepraszam, no, to jest straszne. Jest biedna bułka, uległa zniszczeniu. Ale ktoś o. potem zjedł tą kiełbę taką nasyconą nienawiścią. Tak, ktoś, ale, ale Jak mogli kiełbasy dać do wtórnej sprzedaży? Jak oberwał nią ochroniarz po twarzy. Jezus, Mary. Tak, no to nie była w folii, ale w każdym razie to nie zmienia faktu. No. Ja bym mu dał te, ochroniarzowi już za fatygę, że dostał mi <głos> <to, żeby> sobie... <głos> Nie no, ja bym był straumatyzowany do jedzenia kiełbasy po czymś takim, Ale szczerze. Ale powiem wam, jak... że oskarżony w tym artykule to jest taka kwintesencja polskości. Gości nie dość, że kupił bułkę, kiełbasę <głos> i wódkę, wartą 33 zł, to jeszcze chciał ją ukraść, a potem tą kiełbą zdzielił ochroniarza, bo ten chciał, żeby w sumie wszystko postąpiło legalnie, tak? No, kwintesencja polactwa, no... <głos> Tym razem news od jednej z e, słuchaczek, e, dziękujemy serdecznie. Rozmaitości euckie.pl. Euckie? euckie? Euckie. Euckie. przez ł. E, no bo euk. euk. tak, dokładnie tak. Zmęczona spacerem mama ukradła auto i pojechała po dziecko. Klasa. kilku. kadnie z pojazdu odpowiem 25-letnia mieszkanka Ełku. Ej, kujwa, ona jest w moim wieku. Ja pierdzielę. Kobieta idąca idąc z nowej wsi Ełckiej do Ełku tak zmęczyła się przechadzką, że wsiadła do przypadkowego na, przypadkowo napotkanego auta i pojechała nim odebrać dziecko z przedszkola. Nie no, piękne, piękne. To, jest, to, to mi się piękne. to mi się strasznie podoba, że idziesz i już była taka gra, to grał ktoś, to, to grał w taką grę tam się kradło auta i, i akurat mm, są te kluczyki no i okazja ci złodzieja, no a jechała po dziecko totalnie, więc tutaj jakby jest totalnie wybielona jakby no, jakby syndrom matki Polki ja bym, jest matka, myślę, że ma kartę matki Polki matka Polka ale to jest ciekawe, że ktoś zostawił po prostu kluczyki faktycznie w samochodzie, czy gdzieś tam, nie wiem w sumie gdzie. Ale nie wiadomo jak, bo to nie mogło być przy drodze, a mogło być w podwórku i ona sobie po prostu tam weszła, wleciała matka Polka, no, tak W artykule jest, że tak zmęczyła się przychadzką, że wsiada do przypadkowo napotkanego auta, w którym znalazła kluczyki. No okej. Okay. Znaczy jakby to była Ameryka, to my się pytanie nie widzieli, bo w Ameryce w sumie oni naprawdę zostawiają otwarte te samochody. Ale ona bo w ogóle ona, tutaj jest niżej właśnie napisane, że ona odebrała dziecko, podjechała pod swój blog i poszła do auta tak, to dalej tak, zostawiła samochód na osiedlewym parkingu. Ty, po dalej. Kilka godzin później ponownie do niego wsiadła, jadąc Volkswagenem kobiety zatrzymali znajomi właściciela auta, którzy widząc skradzione polo swego kolegi zablokowali przejazd, i zatrzymali kobietę. Co ciekawe, kobieta próbowała jeszcze ominąć blokadę i uciec. Blokadę! Blokadę? Zrobili kurde na nią obławę. Wow, ale kobieta dobra w sensie przywłaszczyła sobie tak perfidnie samochód, no, zostawia na parkingu osiedlowym. a potem jeszcze tak chciała gdzieś nim pojechać, wyjść na zakupy albo coś w tym stylu. Easy peasy, nie? Normalna rzecz. Yy, przecież to się nazywa ten, w Anglii to się nazywa Joyriding, chyba, nie? Jak ranię, nie samochód, by sobie pojeździć. Joyriding. No to był Joyriding. Oj tak. Oj, tak. Nie no, tytuł matki roku muszę. Tak. Jest <śmiech> tytuł matki roku e, nominowana jest pani z Ełku. Tylko tak, jest to letnia mieszkanka Ełku. Nominacja. Rozmaitości Ełckie.pl Czyli Elk Pijany chuligan rozbił szybę w przedszkolu na oczach zastępcy komendanta policji. <grystanie> Ale to jest takie dramatyczne trzy kropki, że dodał tam ten zastępca ją on to widział. Był po prostu pijany chuligan. Okropne <grystanie> rzeczy w tym Pienny 34-latek pobił szybę wystawą w jednym z ełckich przedszkoli. Pobił? Zauważył, no, że on i że zupę zasłona ją pobił. Dobra, chodźmy. Ja to... Poniżej 7 dni, czy powyżej 7 dni? i bo... no, sobie pokaleczył ręce, to co najmniej 3, nie? Na jego nieszczęście obok był zastępca komendant... Komendanta Euckiej Policji, zastępca komendanta z Ełku, młodszy inspektor Jarosław Werla, w czasie wolnym od służby zauważył mężczyznę, który kopnął w szybę witrynową w jednym z ełckich przedszkoli, wybijając ją. Komendant natychmiast zareagował na to agresywne zachowanie i ujął sprawcę tego czynu na gorącym uczynku. Następnie mężczyzna został przekazany patrolowi. W chwili zatrzymania, tu dziece był nietrzeźwy i miał... 3 por alkoholu w organizmie. <głos> Witamy. Yeah. Dziękujemy, dziękujemy. Za chwilę mojego uśmiechu na buzi. Dziękujemy. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut niszczenia mienia. Wartość zniszczonej szyby została oszacowana na kwotę ponad 650 zł. To jest chyba, nie wiem, musiała być taka na całą ścianę ta szyba, nie? Czy jakaś z mle szkła mlecznego. Mężczyzna wiem. tłumaczył, że był zdenerwowany I <śmiech> lat kopnął w szybę No chłopak no, się po prostu Znaczy chłopak no. Ja się myślę, że jakby miał tak 5 lat, to by mu przeszło Po tym co powiedział, może by mu uszło na słuchatki <śmiech> Ile miał? 34 lata więc no. 34 lata 3 promile 650 zł I od 3 do 5 lat Znaczy od 3 miesięcy do 5 lat